Juliusz Konczalski, Kronika Gier, mamy dzień 24 stycznia 2010 roku, jest niedziela, godzina 20.50. W tym Fibisie chciałem, to jest mój pierwszy audiolog w 2010 roku, jak to pewnie już nieraz mówiłem, niestety sesja i różne sprawy związane z uczelnią, no niestety, tak to się czasem w życiu układa, że nie ma po prostu na, na to czasu, na co by się chciało mieć. Natomiast w tym audiologu chciałem powiedzieć o grze Grand Theft Auto Chinatown Wars, którą zakupiłem na iPhone'a, Wcześniej grałem w wersję na Nintendo DS, ominęła mnie wersja na PSP i muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany tą wersją na, na iPhone'a. Pamiętam, że ostatnio na podcaście Bartek mówił o tym, że wersja iPhone'owa praktycznie pozwala nam zasmakować tego wszystkiego, co mieliśmy w wersji właśnie na DS'a, gdzie rysikiem prawda, mogliśmy wykonywać różne rzeczy, włamywać się do samochodów i tak dalej. I muszę powiedzieć i tak i nie, dlatego że choćby minigra związana z tatuowaniem e, członków swojego gangu e, w wersji na iPhone'a, e, no nijak ma się do tego, co było na ds -ie. Nie wiem, jak to wyglądało na PSP, ale ta, to, co jest na iPhone'ie, jest, mówiąc szczerze, mocno uproszczone. Po prostu na DS-ie rysikiem należało po prostu wyrysować cały e, konkretny wzór w określonym czasie. Natomiast tutaj jest tak, że każdy wzór, który po kolei jakby powstaje, musimy wykonać jakieś tam proste gesty na ekraniku. E, druga sprawa, która jest moim zdaniem strasznie irytująca i strasznie psuje ogólną e, rozgrywkę i ogólne pozytywne, znaczy pozytywne, no bo sama gra jest fajna, nie, I, i scenariusz jest bardzo śmieszny, zabawny. Twórcy, widać, bawią się tym i całą tą konwencją GTA. E, to jest niestety, um, to jest niestety sterowanie i e, wiadomo, na iPhoneie nie mamy e, niestety przycisków żadnych. No i pojawia się ta wirtualna gałka analogowa, wirtualne przyciski, które pojawiają się na ekranie i mówiąc szczerze, jazda samochodem, no spędziłem już parę, parę ładnych godzin w, w w GTA na i muszę powiedzieć, że w dalszym ciągu nie mogę się przyzwyczaić, w dalszym ciągu wiele misji e, przegrywam tylko dlatego, że e, czy muszę je powtarzać tylko dlatego, że po prostu tym samochodem nie da się komfortowo sterować i co chwila się rozbijam, e, co chwila trafiam gdzieś w ściany, ten samochód zaczyna się palić, mam policję na głowie, trzeba uciekać, przesiadać się do innego samochodu i tak dalej, także mówiąc szczerze e, nie doszedłem jeszcze zbyt daleko, o wiele dalej doszedłem w wersji e, na ds -a. Muszę powiedzieć, że, że jestem jednak rozczarowany i mimo, że ta cena nie jest za wysoka i, i nie jest wygórowana, to jednak gameplay i, i w ogóle rozgrywka po prostu, jak to się mówi ładnie po starosłowiańsku, yy, no niestety szwankuje. Także to tyle w tym audiologu.